Drugi Koryntian, rozdział 13. Trzeci to już raz idę do Was i w zeznaniach dwóch albo trzech świadków stanie cała sprawa. Zapowiedziałem i zapowiadam, jak podczas drugiego pobytu, tak i teraz będąc nieobecny, tych, którzy przedtem zgrzeszyli i wszystkich innych, że gdy znowu przyjdę, nie będę oszczędzał. Ponieważ szukacie dowodu na to, że przeze mnie mówi Chrystus, który względem Was nie jest bezsilny, ale mocny jest między wami. Albowiem jeśli i ukrzyżowany został z niemocy, ale żyje z mocy Bożej, tak i my słabi jesteśmy w nim, ale żyć będziemy z nim z mocy Bożej względem was. Badajcie samych siebie, czy jesteście w wierze. Samych siebie doświadczajcie. Czyliż samych siebie nie znacie, że Jezus Chrystus w was jest, chyba że nie przeszliście doświadczenia. Mam jednak nadzieję, że poznacie, iż my nie jesteśmy niedoświadczeni. A modlę się do Boga, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, żebyśmy się my okazali doświadczonymi, ale abyście Wy czynili to, co jest dobre, a my choćbyśmy byli uważani za niewypróbowanych. Bo nie możemy nic uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Albowiem się radujemy, jeżeli my słabi, a Wy jesteście mocni. Oto też i modlimy się, abyście byli doskonali. Przetoż piszę to, będąc nieobecny, abym gdy będę obecny, nie musiał użyć strogości według mocy, którą mi dał Pan ku zbudowaniu, a nie ku burzeniu. Na ostatek, bracia, weselcie się, doskonalcie się, pocieszajcie się, jednomyślnymi bądźcie, w pokoju żyjcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie jedni drugich pocałowaniem świętym, pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Amen.